Rozdział 6. Książka Augusta Ernesta Bremikera. Duch Święty. Pod, pod tytuł rozdziału 6. Służba Ducha Świętego w wierzącym. Duch Święty nie tylko mieszka w każdym wierzącym i działa przez Niego, lecz również w Nim. Duch Święty ma pewne zadania, służbę, którą w nas sprawuje. W trzecim rozdziale drugiego listu do Koryntian apostoł Paweł pisze o różnych służbach: służba nowego przymierza, służba śmierci, służba ducha, służba potępienia i służba sprawiedliwości. I łączy duch, służbę Ducha Świętego z chwałą, o czym mówi werset ósmy. Celem działania Ducha Świętego w nas jest zawsze doprowadzenie do zachwytu nad chwałą Pana Jezusa. To dlatego Pan powiedział o Duchu Świętym, On mnie uwielbi. Mówi o tym Ewangelia Jana, 16 rozdział, czternasty werset. W praktyce ma to dwojakie znaczenie. Po pierwsze, Duch Święty chce usunąć z naszego życia wszystko to, co jest sprzeczne z chwałą Pana Jezusa i co zaprząta naszą uwagę, nie pozwalając, byśmy zostali zachwyceni Jego wspaniałą osobą. To jest negujący charakter Jego służby. Duch Święty mówi tu stop albo nie. Po drugie, Duch Święty chce aktywnie zajmować nas chwałą i znakomitością Pana, abyśmy przyglądając się Jemu zostali przemieniani w Jego obraz. Mówi o tym 2 Koryntian 3,18. To jest aktywna strona Jego służby. Duch Święty mówi ruszaj. Tak, powstrzymująca działalność Ducha Świętego. Słowo Boże przedstawia wierzącego jako człowieka, który otrzymał nowe życie i w którym mieszka Duch Boży. Nie zmienia to jednak faktu, że grzech jest w nim, to znaczy w człowieku wierzącym, nadal obecny. Często mówimy tutaj o tak zwanej starej naturze, którą wierzący wciąż jeszcze posiada. Nawet jeśli wyrażenie to nie występuje w takiej formie w Słowie Bożym, to jednak to, co przez nie rozumiemy, opisano w Biblii wielokrotnie. Stara natura rodzi złe owoce w postaci grzechów, posługując się członkami naszego ciała, na przykład ustami, Rękami. Wydaje uczynki ciała, na przykład uspółcześniona Biblia Gdańska, w Liście do Rzymian, 8 rozdział, 13 werset. Niewierzący potrafi tylko grzeszyć, ponieważ w nim czynna jest jedynie ta stara natura czy chce, czy nie chce, jest niewolnikiem grzechu. Mówi o tym Rzymian, 6 rozdział, 17 werset, który panuje nad nim, ten grzech. W przeciwieństwie do niewierzącego, wierzący nie musi grzeszyć. To prawda, że nadal jesteśmy w stanie czynić zło i niestety w praktyce nierzadko nam się to zdarza, ale Dyktatura grzechu już nas nie obejmuje. Wierzący uwolniony jest od mechanizmu zła. Uwolnieni od grzechu staliście się sługami sprawiedliwości. Teraz zaś wyzwoleni od grzechu, a oddani w służbę Bogu, macie pożytek w poświęceniu, a za cel życie wieczne. Mówi o tym list do Rzymian, 6 rozdział, 18 i 22 werset. Wierzący nie jest już niewolnikiem grzechu. Jego stary człowiek został ukrzyżowany, a ciału został wypowiedziany wyrok śmierci. Umarliśmy dla grzechu, mówi o tym Rzymian, 6 rozdział, 22, przepraszam, werset. 6 rozdział, 2 werset. Tym samym zostaliśmy uwolnieni od przymusu czynienia zła. Niemniej prawdą pozostaje fakt, że nadal jesteśmy w stanie zgrzeszyć. Wtedy nasze ciało używane jest przez mieszkający w nas grzech do cielesnych czynów, do życia według ciała, mówi o tym Rzymian 8 rozdział 12 werset to w tym przypadku spotykamy się z hamującym działaniem ducha. Jego starania mają na celu powstrzymanie nas od grzechu. On jest mocą w nas, której potrzebujemy, abyśmy w praktyczny sposób potrafili zachowywać się jak martwi wobec grzechu. Jest to zakon ducha życia w Chrystusie Jezusie który uwalnia nas od zakonu, grzechu i śmierci. Mówi o tym Rzymian, ósmy rozdział, drugi, werset. To dlatego Paweł dochodzi ostatecznie do wniosku, tak więc, bracia, jesteśmy dłużnikami nie ciała, aby żyć według ciała, jeśli bowiem według ciała żyjecie, umrzecie. Ale jeśli duchem sprawy ciała umartwiacie, żyć będziecie bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Mówi o tym list do Rzymian, ósmy rozdział, 12-14 wersetu. Słowo Boże wzywa nas zatem, abyśmy przez Ducha umartwiali sprawy ciała. Są to rzeczy mające swe źródło w starej naturze. Są grzeszne i nie mogą ostać się w obliczu chwały Pana. Mieszkający w nas Duch po pierwsze ostrzega nas przed grzechem, a po drugie daje nam siłę do odrzucania czynów starej natury. To znaczy uznawania, że są one złe i że również za nie Pan Jezus musiał oddać swoje życie. Do kolosan skierowane zostało wezwanie. Umartwiajcie wtedy to, co w waszych członkach jest ziemskiego. Mówi o tym kolosan trzeci rozdział, piąty werset. Gdy zgrzeszymy już jako dzieci Boże, nie udajemy się po raz wtóry do przelanej krwi Zbawiciela, ale bolejemy na myśl o tym, że Pan Jezus musiał umrzeć również za grzechy, które popełniamy jako wierzący. Mieszkający w nas Duch Boży przeciwstawia się starej naturze. To właśnie o tym apostoł Paweł pisał do Galacjan.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 Mówi o tym Galacjan, 5 rozdział, 16-25 do 25 wersetu. Ciało zawsze chce odciągnąć nas od Pana i Jego chwały. Natomiast Duch prowadzi do Pana, pomaga nam uważać samych siebie za umarłych dla grzechu. Mówi o tym list do Rzymian, 6 rozdział, 11 werset. I umartwiać uczynki ciała. Gdy jesteśmy Jemu posłuszni, może skierować naszą całą uwagę na chwałę Pana Jezusa. Aktywna działalność Ducha Świętego z kolei to jest druga strona działania Ducha Świętego. Czyli aktywna działalność Ducha Świętego zniosłym celem Ducha Świętego jest zawsze doprowadzenie nas do zachwytu nad chwałą Syna Bożego. Uczynić to może jednak tylko wtedy, gdy w naszym praktycznym życiu postępujemy według ducha i dbamy o to, aby nie dopuszczać ciała do głosu. Dlatego każdy z nas musi szczerze zadać sobie pytanie, ile czasu w naszym życiu duch musi poświęcać na próby usunięcia tego, co pochodzi z ciała, a ile sposobności dajemy duchowi, aby zajął nas chwałą naszego Pana. Niestety musimy przyznać, że o wiele częściej Duch Święty musi zwalczać to, co pochodzi ze starej natury i co przeszkadza nam w naśladowaniu Pana Jezusa. Dopiero w chwale niebios będzie mógł okazać na nas pełnię swojej mocy, aby w sposób nieograniczony objawić nam wspaniałość Chrystusa. Wtedy nie będzie już przeszkód, abyśmy radowali się pięknością Pana Jezusa. Nie powinniśmy jednak czekać, aż zostaniemy wzięci z tej ziemi. Duch Święty między innymi właśnie po to został zesłany, aby tu na ziemi świadczyć, o Panu Jezusie i wpisać w nasze serca Jego chwałę. W tej służbie Ducha rozróżniamy cztery aspekty. Po pierwsze, Duch Święty objawia nam chwałę Pana. Po drugie, Duch Święty wkłada nam chwałę Pana do serc. Po trzecie, Duch Święty sprawia, że chwała Pana Jezusa staje się widoczna w nas, po czwarte, Duch Święty uzdalnia nas do przynoszenia ojców uwielbieniu wspaniałości i chwały Jego Syna. A. Duch Święty objawia nam chwałę Pana. Ten aspekt służby Ducha Świętego Pan Jezus zapowiedział uczniom w swojej mowie pożegnalnej. On mnie uwielbi, gdyż z mego weźmie i wam oznajmi. Mówi o tym Ewangelia Jana, 16 rozdział, 14 werset. Uwielbić jakąś osobę znaczy nic innego, jak ukazać jej wspaniałość i znakomitość. W języku polskim znaczenie słowa uwielbić jest trudne do uchwycenia, ponieważ czasownik uwielbić. Nie ma wspólnego rdzenia ze słowem chwała. Niemniej jednak w innych językach oba te słowa należą do tej samej rodziny wyrazów i są ze sobą ściśle powiązane. Na przykład w niebie niemieckim, w angielskim glorify glory. Zgodnie z tym uwielbić kogoś oznacza ukazać jego chwałę, inaczej doskonałość, wspaniałość, cnoty itd. Uwielbić jakąś osobę znaczy nic innego, jak ukazać jej wspaniałość i znakomitość. To właśnie mamy na myśli, gdy mówimy, że Pan Jezus na krzyżu uwielbił Boga, gdyż tam doskonale pokazał, kim Bóg jest, światłością i miłością, i objawił Jego istotę. Tak więc nieustannym staraniem ducha jest zapoznawanie nas z z notami Pana Jezusa. Przedstawia nam Go jako Syna Bożego, który zstąpił z nieba i jako doskonałego człowieka, który nie szczędził swoich sił w służbie dla Boga. Duch Boży pokazuje Jego głębokie uniżenie, posłuszeństwo, poświęcenie i oddanie Bogu, Jego miłosierdzie, cierpliwość, dobroć. Możemy go podziwiać we wszystkich szczegółach życia na ziemi. Pragnieniem Ducha Bożego jest, abyśmy z zachwytem powtórzyli zaoblubienicą z pieśni nad pieśniami. Wszystko w nim jest rozkoszne. Mówi o tym rozdział 5, 16 werset. Już synowie Koracha powiedzieli o nim proroczo. Najpiękniejszy jesteś wśród ludzi. Rozlany jest wdzięk na wargach Twoich. Mówi, mówi o tym Psalm 45, werset 3. Nie ma nic, co mogłoby się równać z Panem Jezusem. Duch Święty pragnie utwierdzić w nas to przekonanie. Jakim środkiem posługuje się Duch Boży, aby pokazać nam chwałę Pana? swoim Słowem. Na wszystkich stronach Biblii odnajdujemy Pana Jezusa i Jego niepowtarzalne piękno w licznych obrazach i symbolach Starego Testamentu. Zaś w Nowym Testamencie w sposób bezpośredni naszym zadaniem natomiast jest codzienne odkrywanie z modlitwą i pod kierownictwem Ducha Świętego chwały tego, w którym Ojciec ma upodobanie. B. Duch Święty wkłada w nasze serca chwałę Pana. Zajmować się wspaniałością Pana, aby ją poznać i podziwiać, to jedna rzecz. Czymś innym natomiast jest głębokie przyjęcie jej do serca. Również do tego potrzebujemy służby Ducha. Paweł pisał do Efezjan –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 Wiemy, że aby w tym świecie być efektywnym świadectwem dla naszego Pana i Zbawiciela, nie możemy się obejść bez Ducha Bożego jako źródła mocy w nas samych. Widać to m.in. w Dziejach Apostolskich, pierwszy rozdział, ósmy werset. Jednak nie o to tutaj chodzi. W tym miejscu Duch zostaje nazwany Duchem Ojca. Tutaj chodzi o miejsce, jakie Chrystus, centrum wszystkich zamysłów Bożych, zajmuje w naszym sercu. Dla Ojca nie istnieje nic większego niż Jego umiłowany Syn. Na Niego zawsze spogląda z upodobaniem. To dlatego dał nam swego Ducha, abyśmy byli w stanie wspólnie z Nim podziwiać źródło Jego radości – Duch Ojca zawsze pociąga nas do Syna, tak jak Duch Syna przybliża do Ojca. Widzimy to m.in. w Galacjan 4, rozdział 6 werset. Jest to zatem relacja obustronna. Duch nie poprzestaje na ukazywaniu nam chwały Syna. On chce zaprowadzić nas dalej. Chrystus ma przez wiarę mieszkać w naszych sercach zaś my mamy być zakorzenieni i ugruntowani w miłości. To nie jest zwykła teoria, lecz są to sprawy w bezpośredni sposób wiążące się z praktycznym życiem. Tam, gdzie mieszkam, czuję się jak u siebie. Jeżeli Chrystus mieszka w moim sercu, to nie jest tam już tylko przychodniem, nie jest tam też tylko gościem lecz posiada prawa Pana domu i prawa gospodarza domu. Im bardziej zachwycony jestem Jego chwałą, tym więcej spraw i sfer mojego życia podporządkowuję Jego rządom. Chrystus pragnie mieszkać w moim sercu, a Duch pracuje nade mną, aby Mu to umożliwić. To prowadzi nas bezpośrednio do kolejnego aspektu. C. Duch Święty sprawia, że chwała Pana jest widziana w nas. Gdy Pan Jezus jako centrum zamysłów Boga mieszka w moim sercu i jeśli powierzyłem Mu panowanie nad moim życiem, to z całą pewnością zostanie to zauważone przez ludzi z mojego otoczenia. Właśnie do tego dąży Duch Boży. Chcę w moim życiu zrodzić owoc Ducha, o którym apostoł Paweł pisał w liście do Galacjan. Owocem Ducha są miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, Strzemięźliwość. Mówi o tym list do Galacjan, 5 rozdział, 22-23 do wersetu. Te wspaniałe cechy pozostają w kontraście do czynów ciała, starej natury, o których apostoł pisał kilka wersetów wcześniej. Wyłącznie Duch Święty jest w stanie sprawić, aby w nas widoczne były cnoty, które jedynie w Panu Jezusie dostrzegalne były w pełnym blasku, bez jakiegokolwiek cienia. Owocem ducha nie jest zatem jakiś dobry uczynek, który wykonamy dla Boga. Nie obejmuje on także ludzi, których przyprowadzimy do Pana Jezusa, chociaż niewątpliwie obie te sprawy powinniśmy mieć, na uwadze i te sprawy powinny mieć swoje stałe miejsce w naszym życiu. Owocem ducha jest to, co Duch Boży zdoła odzwierciedlić w nas z cech Pana Jezusa. Zauważamy również, że nie jest tutaj mowa o owocach ducha, lecz o owocu, czyli liczba pojedyncza, owoc. Jest to jeden owoc. Jest to harmonijna całość, oglądana w doskonałości w Panu Jezusie. Pięknym przykładem wierzącego, w którym ów cel ducha rzeczywiście został osiągnięty, jest Stefan, albo inaczej Szczepan. Na krótko przed ukamienowaniem, gdy otoczony był Wrogo usposobionymi wobec Niego, przepełnionymi nienawiścią ludźmi, podniósł swoje oczy ku niebu. Inspirowany mocą Ducha, pisarz relacjonuje. On zaś, będąc pełen Ducha Świętego i utkwiwszy wzrok w niebo, ujrzał chwałę Bożą, i Jezusa stojącego po prawicy Bożej. Dzieje apostolskie, rozdział 7, werset 55. A jaki był tego efekt? Chwilę później słyszymy z ust Stefana albo Szczepana prośbę. Panie, nie policz im grzechu tego. Jakże bardzo w tych trudnych chwilach przypomina nam Pana Jezusa, który modlił się tymi słowami, Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią. Mówi o tym Ewangelia Łukasza, 23 rozdział, 34 werset. Wypełniony Duchem Świętym, wierny sługa, został przemieniony w obraz swego Pana. W ten sposób wypełniły się słowa apostoła Pawła. My wszyscy tedy, z odsłoniętym obliczem, oglądając jak zwierciadle chwałę Pana, zostajemy przemienieni w ten sam obraz, z chwały w chwałę. Jak to sprawia Pan, który jest duchem? Mówi o tym Drugi Koryntian, 3 rozdział, 18 werset. Dla każdego chrześcijanina jest to codziennym wyzwaniem, aby Duchowi Bożemu dać więcej miejsca w swoim życiu, tak, aby mógł ukształtować w nas obraz Chrystusa. Widzimy to m.in. w liście do Galacjan, 4, rozdział 19, werset. Duch Święty, po czwarte, podpunkt D, Duch Święty uzdalnia nas do przynoszenia Ojcu w uwielbieniu wspaniałości Jego Syna. Ludzie, w których sercach mieszka Chrystus i którzy przez Ducha wypełnieni są Jego osobą, mają pragnienia wykraczające poza przejawianie cech Pana Jezusa w ich praktycznym życiu. Duch Święty uzdalnia ich również do oddawania Ojcu czci w duchu i w prawdzie. Widzimy to m.in. w Ewangelii Jana, Czwarty rozdział, dwudziesty trzeci werset. Chrześcijańskie uwielbienie jest czymś o wiele więcej niż tylko wyrażaniem podziwu i składaniem hołdu z głęboką bojaźnią i czcią. Chrześcijańskie uwielbienie to przynoszenie ojcu duchowych ofiar, które wskazują na dzieło i osobę Pana Jezusa. Apostoł Piotr w drugim rozdziale swojego pierwszego listu pokazuje, że wierzący tworzą królewskie, święte kapłaństwo. Jako królewscy kapłani zwiastujemy cnoty Pana Jezusa, czyli w naszym praktycznym życiu pokazujemy kim On jest. Jako święci kapłani służymy nie otaczającemu nas światu, lecz Bogu. Jemu opowiadamy o tym, co znaleźliśmy w osobie i dziele Jego umiłowanego Syna. Jest to prawdziwie chrześcijańskie uwielbienie, będące efektem działania Ducha Bożego w nas. Obie strony stanowią niepodzielną jedność. Jeżeli Duch wypełnia nasze serca wspaniałością Pana Jezusa, zawsze będzie to prowadziło do dwóch rzeczy. Jego cechy będą widoczne w nas i dostrzegane przez otaczających nas ludzi. Z drugiej zaś strony będziemy odczuwali potrzebę, by w uwielbieniu opowiadać Bogu o tym, co widzimy w Jego umiłowanym Synu. Oblubienica z pieśni nad pieśniami została porównana z ogrodem w którym Oblubieniec odnalazł swoją radość. Ogród ów został opisany w rozdziałach 4, od 12 wersetu do 5, pierwszy werset tej księgi, czyli pieśni nad pieśniami. Oblubieniec znalazł wonne przyprawy i owoce. Wskazują one na Pana Jezusa. Wonne rośliny mówią o jego cnotach, które uwielbieniu przynosimy przed Ojca. Natomiast owoce symbolizują przejawiające się w naszym praktycznym, codziennym życiu cechy tego Bożego człowieka. Obie te rzeczy są dziełem Ducha Świętego, Ducha Bożego w nas. W życiu Marii z Betanii odnajdujemy zarówno owe wonne przyprawy, jak i owoce, gdy namaściła stopy Syna Bożego, przez co dom napełnił się wonią maści, okazała się prawdziwym czcicielem, którego serce było wypełnione po brzegi chwałą Jezusa. Widzimy to w Ewangelii Jana, 12 rozdział, od pierwszego do ósmego wersetu. Jednocześnie Pan Jezus potwierdził, że czym ten był, Dobrym uczynkiem, spełnionym wobec Niego. Mówi o tym Mateusza 26,10. Gdy została zaatakowana, nie broniła się i tym samym przejawiła usposobienie swojego Mistrza. Jej serce w uwielbieniu skierowane było na Niego. Czyż nie możemy wiele się od Niej nauczyć? Streśćmy nasze dotychczasowe rozważania słowami apostoła Pawła, w pierwszym liście do Koryntian, 6 rozdział, 19 werset, pisze, że nasze ciało jest świątynią Ducha Świętego. Ten niezaprzeczalny fakt ma swoje konsekwencje. Wysławiajcie tedy Boga w ciele waszym. Mówi o tym werset 26 rozdziału pierwszego listu do Koryntian. Gdy Bóg jest rzeczywiście uwielbiony w nas, na pierwszym planie postawiony zostaje Chrystus. Właśnie do tego zmierza Duch Święty każdego dnia w naszym życiu tu na ziemi. Koniec rozdziału szóstego książki Duch Święty autorstwa Augusta Ernesta Brenikera.